Jakąś jednak porażką polskiego państwa. Natomiast no, z drugiej strony, um, mają jakieś karty um, ku stwierdzeniom, no, że jednak w Polsce um, różne wypowiedzi medialne, prawda, pana Żurka czy pana ministra Żurka, czy pani prokurator Wrzosek, części ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości po tej stronie koalicji rządzącej, no jednak jakoś tam dają asum do stwierdzeń, że, że nie wiadomo jak to będzie z tym procesem, tak? Czy ten, czy ten proces będzie taki zupełnie wyjęty z bieżącego sporu? Pytanie na ile może być, tak? I czy będzie? Maj, mają karty, tak? Ku temu, żeby, żeby tak mówić, to nie, są, to nie są te zupełnie wzięte z sufitu, Natomiast oczywiście to nawet w PiSie nie są zachwyceni faktem, że Roziobor i Romanowski są za granicą, tak, i premier, były premier Morawiecki, czy, czy, czy duża część tego, tego umiarkowanego nurtu Prawa i Sprawiedliwości, no jednak mówi, że, że oni by w Polsce zostali, tak, i oni by się skonfrontowali. Jasne. Panie redaktorze, to na koniec naszej rozmowy zmienimy temat i od... poproszę pana o odniesienie się do ustaleń o netu. Prokurator, który przejął nadzór nad śledztwem w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ogłosił przełożonym, że przygotowuje zarzuty dla byłego premiera Mateusza Morawieckiego, w tle oczywiście także proces ekstradycyjny Michała Kuczmierowskiego, nie tyle o same zarzuty, chociaż o to też pana poproszę o odniesienie się do, samej, do samego planu postawienia zarzutów, ale także jak taka sytuacja odbiłaby się na planach czy też strategii Mateusza Morawieckiego jego budowania autonomicznej pozycji, tak to nazwę. Myślę, że z tych zarzutów, jeżeli będą postawione, najbardziej będzie się cieszyć frakcja, prawda, przemysłowa Czarnka i, i tego typu ludzi w Prawa i Sprawiedliwości, tak, bo granie na aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest o tyle dla tej części Prawa i Sprawiedliwości zręczne, że jakoś tam podważa, podważa no, pozycję Mateusza Morawieckiego i trochę pokazuje, że tak jak są zarzuty, nie chodzi o tam, że prawne, ale zarzuty też natury politycznej i takiego obciążenia rządami Prawa i Sprawiedliwości wobec tej Frakcji radykalnej, tych maślarzy, tak? Tak samo są z drugiej strony wobec Harcerzy, więc to jest, to jest taka trochę, taka trochę gra na uwspólnienie winy za, za to, jak, się, jak są postrzegane, tak? Częściowo rządy, rządy prawa i sprawiedliwości w różnych elektoratach, na przykład w Elektoracie Konfederacji, tak, gdzie, gdzie jednak też te afery jakoś jakoś żyją. No, nie nie chcę się wypadać co do meritum zarzutów, bo które mają być postawione i co do meritum sprawy, bo, bo takiej dobrze. Dobrze, nie znam, natomiast no to, to z całą pewnością mogę powiedzieć no to fakt, że rzeczywiście to jest gra na osłabienie Morawieckiego, yy, która, która na pewno będzie cieszyć tą, tą, tą frakcję Przemysława Czarnka, Tobiasza Bochańskiego, Patryka Jakiego. Czyli w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie w pańskiej ocenie do jakiegoś przesilenia przed przyszłoroczny, przyszłorocznymi wyborami? No to chyba tylko Jarosław Kaczyński ma takie plany, yy plany, że dojdzie lub nie dojdzie, prawda, bo, bo nie wiadomo tak do końca jak, jaka jest dzisiaj rola przemysłowa Czarnka, czy on rzeczywiście jest kandydatem, który będzie z, jako ten frontman Prawa i Sprawiedliwości do samych wyborów, czy może w obliczu tego, że wyniki sondażowe będą dla PiSu niezadowalające, zostanie on w jakiś sposób wymieniony, tak. To jest pytanie, pytanie trochę o to, czy zaufanie którym deklaratywnie darzy Czarnka Jarosław Kaczyński mówi to w wywiadach, tak, że teraz trzeba radykalnie, tak, to jest przekaz prezesa. Czy, to jest, czy on w to wierzy? Czy to jest gra na to, żeby wyczerpać zasoby tej frakcji radykalnej? Powiedzieć jej potem, że no chłopaki dałem wam wszystko, co chcieliście, a nie, nie wyszło wam i sondaże nam, nam nie wzrosły, wyniki w sondażach nam nie wzrosły. No i... Nie ma wyboru, trzeba wrócić do, do status quo i do Mateusza Morawieckiego lub kogoś powiedzmy, ne, albo jakiegoś młodego samorządowca. Tak chodzi o to, żeby nie, nie, nie wspierać jasno jednej frakcji tej radykalnej. Zobaczymy, co, co, z tego, co z tego będzie. Na razie widzimy, że Przemysław Czarnek jakoś tam zahamował może spadki Prawa i Sprawiedliwości i rzeczywiście teraz w przedniej sondażowej nie jest tak, że dwie konfederacje mają taki sam wynik jak sumowane taki sam wynik jak Prawo i Sprawiedliwość Natomiast no, dalej to nie są, nie są sondaże, które no, deklaratywnie przecież politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że oni by chcieli samodzielnie rządzić tak, po wyborach, to, to wiemy, że się nie wydarzy i sondaże na no, to też nie wskazują. To redaktorze, to jeszcze na koniec o tych sondażach. Mam jeden cytat, Piotr Zgorzelski w TVN24. Uważam, że sondaże bardziej kształtują niż badają opinię publiczną i mamy pomysł PSL-u, który złożymy jako projekt poselski, aby na miesiąc przed wyborami uwolnić obywateli od ataku sondażowni. Ciekawy pomysł. Ciekawe co na to firmy sondażowe i, i media, bo prawda, no, pan redaktor to bardzo dobrze wie, że sondaże to jest jedna z ciekawych rzeczy, które można komentować, tak, i spekulować, co będzie, jakie sojusze się potencjalnie mogą. Czykolwiek ja też kibicuję temu mogą związać. Możemy dyskutować czy miesiąc przed wyborami, czy dwa tygodnie, czy może Programu. Komentarz. Naszą rozmówczynią jest dr Karolina Zbytniewska, ekspertka do spraw europejskich, redaktorka naczelna serwisu focuseurope.pl, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To zacznijmy od Pani Przemyśleń na temat węgierskich wyborów. Czy one rzeczywiście są tak, takim przewrotem kopernikańskim, jak, jak starają się to opowiedzieć polscy politycy? Um, może prosta odpowiedź, taka typowa dla analityków. Zobaczymy. ale też polityków i ekspertów w Europie. Tak, jest to ogromne poczucie ulgi. Po 16 latach cementowania czegoś, co Viktor Orban nazywał dumnie, nieliberalną demokracją, przyszedł wiatr prawdziwych zmian. Raczej szansa na prawdziwe zmiany. Może tak to ujmę, bo kim się okaże Peter Modziar, Przyjdzie nam zobaczyć, mniej więcej zacznie rządzić za około miesiąc. Widziałem minę wczoraj Ursuli von der Leyen, która komentowała wynik wyborów na Węgrzech Dawno nie widziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej tak uśmiechniętej i uradowanej, ale z tych wyborów, jak mówiła, płynie także wniosek, czy też e, chęć zmiany, między innymi kwestii jednomyślności w Unii Europejskiej. Czy to nie jest nazbyt optymistyczne myślenie, że teraz Peter Mociarz zgodzi się na wszystko, na co nie zgadzał się Wiktor Orban? To jest prawda. Ten temat kwalifikowanej większości, zwłaszcza w kwestiach polityki zagranicznej, ciągle wraca. Tak naprawdę na podstawie obecnie obowiązujących traktatów w Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim traktatu lizbońskiego, Przepraszam. Przepraszam, no niestety, szczególnie w dobrym towarzystwie. Pani doktor, jak pani odpowie na zarzut ze strony prawicowych sił w Europie, że Komisja Europejska kolejny raz próbowała wpłynąć na wynik wyborów, blokując pieniądze dla Węgier, tak podobnie jak było to w przypadku Polski, a zaraz po wyborach, które były w pomyśli Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen zapowiedziała, że już trwają prace nad odblokowaniem tych pieniędzy, tylko trzeba poczekać na jakieś pierwsze prace nad reformami. A obronność, czyli pożyczkę, safe. Te pieniądze nie były blokowane przez praworządność. Możliwe, że tutaj negocjacje się nieco opóźniały, ale też zawiniła kampania wyborcza. Musimy się żegnać. Pani doktor, bardzo dziękuję. Doktor Karolina Zbytniewska, ekspertka do spraw europejskich, redaktorka naczelna serwisu Focus Europe.pl, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę miłego dnia. Turka programu. Gość Polskiego Radia 24. Bartosz Cichocki, były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry panie ambasadorze. dobry panie, dzień dobry. Czy w poniedziałek rano obudziliśmy się w trochę innej unijnej rzeczywistości? No z pewnością codziennie <laughs> budzimy się w innej rzeczywistości. Ma pan rację. Pani, do, gdzieś z tyłu tego pytania są jest sytuacja węgierska. Może też może też irańska, bo, bo wygląda na to, że te rozmowy w Islamabadzie nie, na razie nie przyniosły skutku. Także no ale chyba też unijna, szanowni. panie ambasadorze, bo mnóstwo deklaracji dotyczących um, i współpracy, i radość. Witamy Węgrów z powrotem, ale w kontekście Ukrainy Peter Madziar mówi o tym, że nie będzie co prawda stał na drodze pożyczek i pomocy, ale nie do końca czynnie Węgry będą brały w tym udział. Myśli pan, że na przykład 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy jest blisko w związku z tym? Być może jest trochę bliżej, tutaj trzeba by pytać specjalistów, od tam, którzy w Brukseli się na tych wszystkich mechanizmach znają, ale moim zdaniem od dawna, zresztą od początku, z tą pożyczką, mogłyby, jakby problem z tą pożyczką nie jest, nie, ogranicza się, nie ogranicza się do Węgier. Jeśli dobrze rozumiem, to, to na przykład również w Polsce Sejm będzie musiał przegłosować korektę budżetu i to niebagatelną i nie jestem wcale pewien, czy, czy wszyscy posłowie i panie, panie posłanki bez względu na na, sytuację, na stosunek do Ukrainy no nie będę mieli wątpliwości. Mamy trudną sytuację budżetową i w wielu państwach członkowskich jest ona, jest ona trudna. Natomiast no, tutaj na Ukrainie, jestem akurat teraz w Kijowie po tych wyborach ten, ten, ten rezultat na Węgrzech no, wywołał ogromną ulgę czy, czy nawet euforię choć są takie głosy, na przykład Maria Zołkina, która e, taka ukraińska politolog, której która w Polsce pracuje, zwróciła uwagę, żeby żeby nie popadać w chóra optymizm, bo ona porównuje są bardzo ciekawie tę sytuację do 2023 e, roku i do reakcji na wybory w Polsce, zmiany w większości rządzącej, gdzie niektórym komentatorom ukraińskim wydawało się, że wszystkie problemy polsko-ukraińskie znikną w związku z tym, a okazało się, że nie zniknęły, no bo one mają swoje swoje zasadne jakieś no, okoliczności. I prawdopodobnie nie wszystkie ukraińsko-węgierskie problemy znikną wraz ze zwycięstwem Petera Madziara. I nie wszystkie, nie wszystkie ukraińsko-unijne problemy. Ja się tam zastanawiam, zaraz po tych wyborach na Węgrzech Ursula von der Leyen powtórzyła ten postulat, żeby odejść od jednomyślności w polityce zagranicznej Unii Europejskiej. To dla Ukrainy wcale może się nie okazać e, dobra wiadomość, bo, e, bo jak się tak troszkę głębiej wniknie, to, to do rozszerzania Unii, to, to nie chodzi tylko o Ukrainę, ale w ogóle do, do idei rozszerzania Unii jest bardzo wiele, delikatnie mówiąc terty, w starej Europie, a nie, to nie chodzi nawet ani tylko, ani przede wszystkim o Węgry, Słowację, czy jeszcze jakiś, czy na przykład przy nowym rządzie w Czechach. stanęła. Załęski jednocześnie potwierdził rozejm na czas prawosławnej Wielkanocy. Co się w tej chwili dzieje w Ukrainie. No z jednej strony ja, ja jestem zaskoczony, bo poprzednio byłem tutaj w styczniu, w grudniu w styczniu. No, była zima, kijów zamarzał, było, powtarzały się te masowe, masowe naloty i dużo się mówiło i o zorganizowaniu w krótkim czasie wyborów i o już nie pracuje albo albo walczy w szeregach zbrojnych albo wyjechało za granicę Wołodymir Załęski dawno już tracił, stracił swoją większość sługa narodu już nie ma nie ma większości musi ratować się głosami innych partii a teraz jest taki krytyczny moment Parlament pracuje nad projektami ustaw dotyczących zwiększenia opodatkowania jest to warunek mm, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, warunek nadania Ukrainie kilku miliardów dolarów mm, takiego zastrzyku do budżetu. Mm -hmm. No moment i, fatalny. No i Pan. moment fatalny z wielu względów, no bo y, ta gospodarka naprawdę z trudem, z trudem już y, dyszy, a, y, no, a, a tutaj w, międzynarodowi donoże wymagają w, podniesienia jeszcze tych obciążeń podatkowych i deputowani, no nie chcą brać na siebie, że tak powiem, um... Tak, to prawda, nie, nie było nalotów z powietrza na te miasta oddalone od frontu, kijów czy lwów. No ale takie okresy kilkudniowego przestoju z tymi, przerwy w tych, tych nalotach zdarzały się wielokrotnie. Te naloty nie, nie odbywają się codziennie. Natomiast na froncie, zwraca uwagę ten rzecznik, doszło do kilkuset incydentów zbrojnych. Tam, tam niewiele się zmieniło. No ale jakby docenia się, docenia się jakby w tym jednym nurcie komentarz. Polski byłam ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie z nami. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów, między innymi. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, bardzo miło. Sylwia wywołała temat, no to spróbujmy za nią podążyć, bo premier rzeczywiście podczas wizyty w Korei Południowej, w której spotkał się z prezydentem, premierem, szefem parlamentu tego kraju. Rozmawiali między innymi o współpracy gospodarczej, handlowej, technologicznej, naukowej. Przypomnijmy, co mówił pan premier. Z wielką satysfakcją przyjąłem deklarację pana prezydenta i liczę tutaj też na dobrą wolę i pełne wsparcie pana premiera, jeśli chodzi o stałe członkostwo Polski w grupie G20. Polska jest uczestnikiem najbliższego szczytu, została zaproszona, jesteśmy 2021 gospodarką świata, jesteśmy państwem demokratycznym, spełniającym wszystkie standardy, więc stałe członkostwo G20 jest uzasadnioną ambicją. Bardzo dziękuję za deklarację pełnego wsparcia Polski w tych zamiarach. Korea Południowa, Japonia. Ja Państwu zdradzę trochę radiowej kuchni, bo przed chwilą zapytałam pana profesora, czy ta wizyta jest ważna z takiego powodu. Z, znaczy, czy ona do nas wróci jakimiś konkretnymi korzyściami? Pan profesor mówi tak jak najbardziej. To czym wróci? W jaki sposób? No przede wszystkim e, bardzo ważne jest to, że pan premier sam osobiście e, prowadzi misję, nazwijmy to, strategiczno-gospodarczą, tak, technologiczną. Razem z polskim biznesem, tak? To jest, to jest bardzo ważne. No bo w sytuacji takiej, jaką mamy geopolitycznej, no, trzeba dywersyfikować. I to są dwa państwa, które mają i wysoką technologię, opartą o bardzo pracowitych ludzi. Czasami nawet się porównuje Koreę Południową, jej rozwój do polskiego rozwoju. Jednocześnie mają, na przykład Koreańczycy, mają dość dużą kooperację już z Polską w zakresie czołgów K-2 czy arma, armato K-9. A, a, no są tym zasobem potencjalnym, a, który, a, który w zakresie na przykład a, na pewnych komponentów, który, który może w Polsce zaowocować jakąś współpracą, kooperacją i dodatkowo Koreańczycy, to też warto podkreślić, a, no są nastawieni przede wszystkim na taką współpracę, która będzie przynosiła know-how do Polski, czyli myśl technologiczną, Robili to już na przykład w produkcji czołgu Altai w Turcji, gdzie ten czołg najpierw był bardzo koreański, a potem coraz bardziej staje się turecki. I podobnie będzie to występowało w Polsce. W Polsce też mają jedną spółkę JV, która będzie produkowała rakiety. Coś takiego, ale patrioty, prawda, tylko właśnie koreańskie. Więc bardzo ważna jest ta współpraca obronna z jednej strony, z drugiej strony technologiczna, również w zakresie atomu, wodoru nowych technologii, samochodów elektrycznych, to wszystko są te aspekty, które warto poruszyć i to są tacy partnerzy, którzy są daleko, ale jednocześnie mentalnie może być podobnie myślący w zakresie o, o demokracji, o rozwoju, więc jest nam blisko do tych państw. Jasne, to taka podróż biznesowa z panem premierem, one powinny być tradycją albo powinny być czymś normalnym są? One, czy dojrzewamy do tego? Ja myślę, że pan premier Tusk od przynajmniej półtora roku e, rzeczywiście postawił mocno na taką koncepcję polonizacji, a jednocześnie e, polonizacja w, nie w wydaniu takim, że nagle wszystkie spółki będą państwowe albo polskie. Będziemy tylko je nacjonalizować nie taki jak, albo nie taki re-nacjonalizować. Nie będzie to na przykład, gdzie się powiedzmy, nacjonalizowało i się dawało swoim, tak? Budowało się oligarchię, tylko e, próba wkomponowania się w kooperację, w łańcuchy wartości. E, światowe, w, w gospodarkę światową w sposób e, przemyślany, selektywny, tak? Mamy, nie wiem, przewagę w dronach, czy w e, e, czy w bojowych, e, to tutaj chcemy zaistnieć, prawda, na światowych rynkach, e, na zasadzie pewnej, no nie powiem barteru, tak, ale jakiegoś układu z innymi partnerami, którzy nam tego potrzebują, a my możemy na przykład pozyskać od nich inne technologie, więc taka mm, Taka natura wizyt jest bardzo potrzebna, bo właśnie w modelu azjatyckim, ja przypomnę, kiedyś byłem prezesem agencji inwestycji, w modelu azjatyckim bardzo ważne, żeby taki sygnał poszedł polityczny na rzecz wspierania wzajemnych inwestycji i wzajemnych projektów. To trochę inaczej wygląda w Europie. W Europie pan premier Tusk nie musi latać mhm. do Niemiec, żeby polskie firmy chciały współpracować z niemieckimi firmami. To po prostu rzecz naturalna. Wybory na Węgrzech. Pieniądze z KPO za kilka miesięcy, ogromna inflacja i oczekiwania o, o, samych Węgrów, o których rozmawiamy. Panie profesorze, w jakiej perspektywie Węgrzy będą mogli poczuć jakąkolwiek zmianę? Myślę też o KPO i o, o tym, co jest im potrzebne na tu i teraz. No niestety nie aż tak szybko, jak Polska poczuła zmianę dwa lata temu ponieważ no, zepsucie instytucji państwa nie było aż tak zaawansowane w Polsce, jak jest obecnie na Węgrzech. Tak? Przypomnę, że prawie wszystkie media, 90% mediów jest no, w rękach no, byłej partii rządzącej, tak? oligarchów, również wszystkie inne instytucje. No. Spolegliwość prokuratury wobec zarzutów korupcyjnych. To wszystko spowodowało, że te właśnie środki, o których pani mówi, te europejskie, zostały wstrzymane na skalę bezprecedensową zamrożone. Właśnie nie dlatego, że to jest powiedzmy tylko praworządność, ale praworządność powiązana z... złamaniem praworządności i powiązane z, z elementem korupcyjnym. No myślę, że pieniędzy. Jasne, no w Polsce jasne. też mamy tego <laughs> efekty. I te rozliczenia, które tam są na Węgrzech będą prowadzone. Również w Polsce są prowadzone, tylko zajmują niestety bardzo cza dużo czasu. E a jednak inwestorzy patrzą na to, że państwo prawa państwo, gdzie ma, które ma stabilne instytucje, gdzie nie dochodzi do właśnie do korupcji, czy do oligarchizacji, czy do e, dawania swoim w imię tak zwanej suwerenności, mm -hmm. ale swoim tak naprawdę oligarchom e, pewnych kontraktów, do tego nie dochodzi, tak? bo to jeżeli dochodzi do tego i potem jak gdyby nie ma, e, nie ma ochrony pewnych inwestycji, to to jest zagrożenie dla, dla inwestycji. Oczywiście pan, pan, pan, pan, pan, pan premier Orban będąc premierem przez 16 lat, postawił bardzo mocno na inwestycje zagraniczne. Nie było środków unijnych, tych, prawie 18 miliardów funduszy spójności, około 9 miliardów z KPO. Teraz się mówi też o odblokowaniu instrumentu SAFE, który, który właśnie też wygrysł jednym z czołowych potencjalnych biorców. Więc tak naprawdę brak tych funduszy był kompensowany bardzo taką agresywną polityką przyciągania inwestycji zagranicznych. Co ciekawe, nie tylko z Europy europejskich czy amerykańskich, ale przede wszystkim chińskich, finansowanych pożyczkami e, chińskimi, e, no i częściowo rosyjskich. Więc e, w roku na przykład 23, 24, prawie po, blisko inwestycji chińskich no, do Europy napłynęła no, właśnie do, do Węgier. Tak? To jest niesamowita historia i e, właściwie państwa azjatyckie a te, wracając jeszcze do tej wizyty pana premiera Tuska, e, no, dominowały tak w tych inwestycjach zagranicznych, Dostaj, Dostawało rządu węgierskiego ogromne dotacje, subsydia. E, ziemię przygotowano pod, pod, pod już inwestycje e, na, na, na bezprecedensową skalę. 10-20% inwestycji to były właśnie e, te wszystkie, mm, e, może być, wkład ze strony rządu węgierskiego. Wszystko to nakręcało poziom inwestycji. Który był wyższy niż w Polsce, ale Polska miała te rozwiązania mhm. systemowe, a nie takie dealbar, deal yy, znaczy yy, konkretne projekty, projekt za projektem. Czytam na jednej ze stron, że w ubiegłym roku węgierski PKB wzrósł zaledwie o 40%, czyli właściwie oznacza to yy, faktyczną yy, stagnację. Kusi mnie, żeby pana zapytać. Mhm. No bo Peter Modzior oskarża rząd Orbana i jego otoczenie o korupcję, o kradzież finansowych środków tych publicznych. Można kraść i nie doprowadzić kraju do takiej stagnacji na granicy upadku? Przecież... Oni nie wiedzieli, przepraszam, oni nie wiedzieli, że to się nie kalkuluje i prędzej czy później obróci się przeciwko nim? To nie dlatego dochód narodowy spada. <laughs> e, w, znaczy nie spada, tylko kradną? nie rośnie tak, jak powinien rosnąć na przykład w Polsce, bo przez te lata Węgry miały około 1,1% wzrostu gospodarczego, w Polsce było ponad 3%. Nie dlatego nie rośnie, e, że ktoś kradnie te pieniądze, tak? tylko dlatego, że inwestorzy wiedzą... I ci którzy, ludzie, którzy inwestują w gospodarkę, wiedzą, że te reguły są niestabilne, e, że nie ma państwa prawa, że nie ma praworządności, że nie warto inwestować w taką gospodarkę. Chyba, że się dostanie właśnie te wszystkie dotacje, te subsydia. Więc e, oczywiście ja zawsze mówiłem, nawiązuję do, do takiego e, słynnego e, ekonomisty. Fryderyka Myszkina, który mówił, że kryzys ma takie trzy fazy. Kryzys finansowy głównie, ale rozciągam to na, na, na, na szerzej. Tak. Pierwsza faza e, to jest brak przejrzystości. No i to rzeczywiście nastąpiło na Węgrzech. E, nastąpiła centralizacja. Przypomnę, na giełdzie w Budapeszcie e, tak naprawdę dominują na przykład trzy spółki tylko. Mają 80% kapitalizacji rynkowej. Wielka, wielka koncentracja, nie wiadomo co się tam do końca dzieje, tak, niby spółki publiczne, ale tak naprawdę procesy są nieprzejrzyste. dać swoim mhm. i uzależnić się od tych wielkich mocarstw autokratycznych typu Rosja i Chiny. Gdyby mógłby pan decydować o tym, co się będzie w najbliższym czasie działo na Węgrzech, to od czego by pan zaczął? Ja myślę, że program e, pana Petera Modziara, tak? To się mówi Modziara bardziej niż Madżara. Chociaż tak, Och, ja już słyszałam tyle wersji. Przeszłam wersji, profesor, tak, jak, tak jak, mówi, eb, eb, eb, Peter, tak jak Epstein, Epstein czy tak, Epstein, tak, tak? To jest tak. ta sama historia. Więc ten program jest dość dobry, tak. W kluczowych punktach właściwie jest to bardzo podobny program to do... Do, do rządu e, obecnie pana premiera Tuska, czyli odblokowanie środków unijnych, to no, da wzrost gospodarczy e, w górę między około 1,5%, tak jest mniej więcej mm -hmm. jest konsensus rynkowy i już rynki na to reagują pozytywnie, i giełda, i forint e, się umacnia. E, drugi element to jest oczywiście odbudowa instytucji, połączona z rozliczeniami, tak? no, to jest też co Polska zrobiła i to też daje sygnał wiarygodności e, pewnego kierunku e, reform instytucjonalnych, które ogarnął no, tą kleptokrację, ta, która się panoszyła przez latami, tą korupcję. E, trzeci element e, to jest energetyka, czyli w kierunku OZE, przyjrzenie się dużej elektrowni atomowej PAKS-2, którą e, tam kwestia jest kapitału rosyjskiego również i tej budowy. E, no ale przede wszystkim w kierunku OZE, a nie w kierunku polegania nadmiernego na węglowodorach z Rosji. Pamiętajmy, że 90% tych surowców pochodzi z Rosji. Udział gazu w miksie energetycznym jest dwukrotnie wyższy na Węgrzech niż w Polsce. Węgry nie mają tych zasobów węgla co Polska. Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby uniezależnić gospodarkę od jednego dostawcy, czyli dywersyfikacja i jednocześnie na przejście na bardziej na tańszą energię ze Słońca i czy zieloną energię czy ze słońca i, i, i, i wiatru. Wreszcie bardzo się nie opłaca, tak, bo na krótką metę, na rok można coś zatrzymać, potem to wszystko wybucha. A potem jest eksplozja. Tak, Dokładnie. i kolejna rzecz, której nie ma też w programie obecnego polskiego rządu, to jest oczywiście zmiany strukturalne, a tam są przewidziane zmiany strukturalne, czyli zwiększenie progresji podatkowej, czyli również odejście od liniowego PITU, u 15 Pamiętajmy, że na Węgrzech to jest taka ciekawa sytuacja, że też dlatego inwestycje przychodzą do Węgrzech, to jest zagraniczne, ponieważ CIT jest, na, jest najniższy w Europie, na poziomie 9%, a VAT z kolei, czy podatki pośrednie, jest na najwyższym poziomie w Unii 27%, co jednocześnie uderza w najbiedniejszych. I dlatego rząd Madżara proponuje, przejśćmy na niski VAT na żywność i zróbmy również e, progresję e, w podatku o PIT, i dodatkowo również e, znaliśmy e, jak gdyby pomysł na opodatkowanie najbogatszych poprzez podatek majątkowy jednoprocentowy. Profesor Paweł Wojciechowski, z nami dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne, autopromocja.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 Zapraszamy Marta Hoppe i Patryk Michalski